Tu Janek, słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Audycja jest o książkach, o tym co w czasopismach i w druku słychać, czasem też w sieci, na portalach i ogólnie w mediach i o muzyce. Ale to tylko część naszego małego imperium medialnego i takie cotygodniowe pasmo, w którym co tydzień daje paszczę i być może nudzę, ale mam nadzieję, że zabawiam Was moimi dykteryjkami o tym, co słychać w książkach i w eterze. Zaczęliśmy od Angelic Upstarts i ich słynnego numeru We Are The People, a to dlatego, że dziś będzie między innymi, o niesamowitej książce, która właśnie opowiada o życiu ludzi wykluczonych społecznie, mówiąc ładnie, a mniej ładnie o parweniuszach, o proletariacie, czy też lumpenproletariacie. Będzie też przegląd prasy, parę informacji, nowości i tak dalej. Zanim to nastąpi, to puszczę piosenkę niepankową, ale wpisującą się w ten nasz nowy świecki zwyczaj, nową świecką tradycję, polegającą na tym, że w niesprzyjających warunkach puszczamy też przyjemną y, muzykę, taką, która dodaje energii i y, woli walki i przywraca ochotę do życia. The Buddha's Band i Turn and Burn z płyty Burnt Offering. 5 minut 45 sekund, zaraz do Was wracam. Wydarzyła się przykra sprawa dla mnie, e, mianowicie jakiś chochlik, nie drukarski wprawdzie, ale światłowodowy czy cyfrowy, o ile istnieją takie chochliki, wdarł się gdzieś na łącza i porobił coś takiego z plikiem, że zamiast całej audycji y, poszło jej pół, gdzieś mi się tam urwały te fragmenty gadane. Dla mnie gadanie to praca, ale dosyć taka znojna i żmudna. No i wielkie rozczarowanie, jak coś, co wymyślam sobie jako całość i staram się to zrobić jak najlepiej, na miarę skromnych możliwości, psuje się. Także serdecznie przepraszam, jeśli jakoś kiepsko to zabrzmiało, no i bez płyny. No ale cóż zrobić, bywa i tak, my działamy metodą DIY, zarówno Radio Pirat tak działa, jak i Tłusty Dróg. to nie jest nasza praca, żeby się utrzymać i móc od czasu do czasu zająć się tym, w co wierzymy, co dla nas ważne, podzielić się naszymi doświadczeniami, yy, naszymi kompetencjami. Musimy robić różne rzeczy, natomiast to, co robimy w ramach naszego mikrokoncernu medialnego, powstaje w kradzionych godzinach. Może to zmęczenie, może to jakieś inne przyczyny, które sprawiły, że dostałem, cholera wie, od losu nauczkę, żebym za bardzo nie szarżował, sprawiły, że tak się stało. Teraz będę już dbał o to, żeby jechać mniej więcej bez wpadek, poza oczywiście wszystkimi wadami mojej dykcji i sposobem mówienia, który dla mnie samego bywa męczący. A ten rok jest taki w ogóle specyficzny. Część z nas, i to ta bardziej szczęśliwa część, której się lepiej powiodło w życiu, ma możliwość pracować zdalnie. Ta część, która wykonuje tak zwane zawody nieodzowne, niezbędne, musi chodzić do roboty normalnie, ja jestem gdzieś pomiędzy, bo chodzę do mojej pracy w bibliotece co, co dwa dni, co, co trzy dni, czasami przez cały tydzień, ale czasami mam też jakieś dni i godziny, w czasie których pracuję zdalnie i bardzo sobie chwalę tę pracę zdalną. No ale pomimo tego, że mam tą dawkę takiego luzu, mogę na przykład siedzieć w gaciach, nie muszę się ubierać w wyprasowaną koszulę codziennie, odczuwam jakiś rodzaj presji. Ten rok covidowy, który miał zwolnić trochę nas zamknąć w domach, sprawić, że będziemy w szczęście, w nieszczęściu pracować w takim bardziej swobodnym trybie, wcale dla mnie nie oznacza mniejszej ilości obowiązków, a wręcz przeciwnie. I odczuwam taką presję, takie zmęczenie, dlatego zanim pogadamy o newsach i o tym, co słychać w czasopismach i w książkach, puszczę utwór słynnej grupy Selector i utwór też słynny, jeden z ich największych przebojów, tłumacz Pressure". rzeczy. Przede wszystkim Fanzin Chrzan, Ardzin powstający w Krakowie, szuka współpracowników ostatniej chwili, żeby się zgłosić i przysłać swoje teksty, kolaże, rysunki, fotografie, materiały. Bardzo polecam inicjatywę. Po drugie Spółdzielnia Ogniwo nasza partnerka, czy też partner, nie wiem jak to ładnie zakomponować. Instytucja, która dużo dobrego robi dla kultury w Krakowie i dużo dobrego też dla nas, czytelniczek, czytelników, ludzi jakkolwiek związanych z literaturą, czy tylko przez czytanie, czy też przez jakieś, jakieś sprawy zawodowe, apeluje, żeby kupować u nich stacjonarnie lub z dowozem na terenie Krakowa, czy tam z wysyłką na terenie całego kraju, rzeczy na gwiazdkę, żeby prezenty gwiazdkowe kupić właśnie w małej, niezależnej organizacji, która nie jest żadnym strasznym kolosem, straszną jakąś przebrzydłą międzynarodową firmą, która wyzyskuje pracowników, tak jak pewna firma na A, gdzie w ostatnich dniach w Polsce trwały protesty, więc serdecznie zapraszam do szukania książek i nie tylko różnych innych wyrobów w takich miejscach jak Kafe Szklarnia w Krakowie, Ogniwo właśnie i w ogóle Małe Niezależne Księgarnie. Można też robić dobrą robotę na inny sposób, to znaczy... Kupować na przykład książki bezpośrednio u wydawców. Wtedy te pieniądze nie idą przez wszystkich pośredników, nie są nakładane ich marże, no i ci wydawcy mają szansę na szybszy zwrot nakładów, który, które ponieśli na wydanie książek. To teraz o tym, co w gazetach. Mi w tym miesiącu wpadły dwie, nie jestem na bieżąco, nie czytałem jeszcze ostatniego numeru pisma tegorocznego, ostatniego wydania znaku. Trochę nie mam czasu, trochę właśnie tłumacz, pressure i yy, robota mnie ściga. E, natomiast kupiłem sobie najnowszy grudniowy numer Noise. Noise to fanzin, czy też magazyn, bo z zinem trudno nazwać coś, co wychodzi w kolorze i na kredzie. Adresowany głównie do fanów metalu. Tylko o ile jak pamiętam z moich na lat pacholęcych i nastoletnich, metal był sektą. A tu jest metal, który jest rozumiany szerzej, lepiej, ciekawiej i redakcja się nie zamyka na niego. Jest też sporo o pangroku, industrialu, różnych podobnych sprawach, nawet o filmach, grach komputerowych i tak dalej. Wszystko w obrębie niezalu czy szeroko pojętej alternatywy. Warto powiedzieć, że w ogóle w ostatnich latach metal stał się jednym z ciekawszych nurtów w muzyce, że dzieje się tam tak wiele ciekawych rzeczy. Czy to jeśli chodzi o zespoły bardziej rock'n'rollowe, czy takie bardziej ekstremalne, black death metalowe, to każdy i każda znajdzie coś dla siebie. Ten numer tym razem niestety jest poświęcony death metalowi. W większości, gdybym wiedział, że tak będzie, to bym się zastanowił nad kupnem, bo akurat jeśli chodzi o death metal, to jestem zupełnie zielony i nie chcę mi się za bardzo douczać, ale są takie też materiały jak artykuł o zespole Lotto, jak artykuł o tej słynnej grze cyberpunk, która atakuje z każdego słupa, jest rozmowa z Rafałem Księżykiem. Ja publikowałem jakiś czas temu, chyba w pierwszej audycji, którą dla Was nagrałem, w ogóle moje zachwyty nad tą książką. No Zrobiłem też wywiad z autorem i on, nie wiedzieć czemu, tak długo leży w redakcji, że nie wiem, czy nie puszczę go w końcu na naszym substaku albo w jakimś innym portalu, bo, bo, bo jestem trochę... no... Rozczarowany, że starałem się być jednym z pierwszych, a tutaj już inni porozmawiali, a plonu mojej rozmowy nie słychać. Jest też trochę o czasopismach związanych z, ze sceną metalową i tak dalej. Kawał dobrej roboty nie wszystko mnie tutaj rusza. No i zawsze recenzje. Te recenzje są fajne, cenne. Tutaj znajdziecie... Tutaj znajdziecie omówienia płyt zespołów, których próżno szukać w tygodnikach albo nawet takiej bardziej naziemnej prasie rokowej. Przede wszystkim zespół Medicine Dolls. Bardzo polecam i przy najbliższej okazji gdzieś te ich nagrania zdobędę. Od prasy metalowej, w domyśle diabelskiej, okultystycznej, czy przynajmniej a religijnej, przechodzimy do prasy katolickiej. Ale mam tu na myśli tygodnik powszechny i tygodnik powszechny jest dla polskiego katolicyzmu tym, czym noise dla polskiej sceny metalowej. To znaczy otwiera furtki, jest inkluzywny, nie jest pismem sekciarskim, tylko jest pismem które w obrębie tego chrześcijańskiego, katolickiego światopoglądu mierzy się z realnymi problemami świata, a nie wymyślonymi na użytek wojny kulturowej takimi jak rzekomo gdzieś istniejąca i bardzo popularna ideologia gender, która nas wszystkich zmieni w nie wiadomo kogo, w jakieś straszne byty, jak rzekome triumfy neomarksizmu, a chciałbym bardzo na nie czekam i jest to pismo naprawdę czcigodne, wspaniałe i tak dalej. Wspominam o nim tym razem, bo warto czytać co tydzień, czy też wchodzić na ich stronę, gdzie można znaleźć zarówno podcasty, jak i artykuły z wolnym dostępem, niechowane za paywallem, dlatego że wyszedł podwójny numer na święta. Ja strasznie nie lubię świątecznych wydań gazet, bo tam jest z reguły cała masa nudy tych takich artykułów, jaki był ten rok, jaki będzie kolejny, jak się spotkać i dobrze spędzić czas w rodzinnym, ciepłym gronie, a to to, a to tamto, jakieś takie coachingowe porady, których nie znoszę, taka pop psychologia psychologiczna wulgata. Natomiast ten, ten numer jest fajny, bo możecie znaleźć tutaj dodatek z okazji roku Lema. Stanisława Lema nikomu nie trzeba przedstawiać, no i cieszy to, że wielki pisarz zyskuje ciągle uwagę, zainteresowanie kolejnych pokoleń czytelników. Wydanie tego dodatku wspomogli partnerzy Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, co się chwali, mając na względzie różne dziwne decyzje tego. Ministerstwa i krakowskie biuro festiwalowe. Wśród autorów takie znakomitości jak Kamil Cauz, Paweł Pieniążek, jak profesor Ryszard Koziołek, między innymi, i jeszcze wiele, wiele innych. Grzegorz Jankowicz, Grzegorz Jankowicz i wielu, wielu innych. Polecam, warto sięgnąć. Aha, no i oczywiście Rafał Woś który tym razem zajmuje się Niemcami. To właśnie po tym poznać jakość redakcji, że jak Rafał miał problemy w polityce, to znalazł przystań w Tygodniku Powszechnym, chociaż niekoniecznie jako taki twardy lewicowiec pasuje do linii czasopisma. A za chwilę pogadam o książce Tygodnia, która do nas trafiła i jest to zbiór opowiadań Halny i Jarka, i jest to, tak jak zapowiadałem właśnie, tak jak, tak jak wspominałem już, książka o ludziach, o których się mówi z przekąsem, z klasizmem i ze złośliwością, że to ludzie marginesu, a w ramach politycznej poprawności mówi się o nich jako o wykluczonych społecznie, metaforycznie o rozbitkach życiowych itd. Niesamowita wstrząsająca proza, do niej pewnie pasowałby hip-hop, ale nie mam tutaj zbyt wiele hip-hopowych nagrań na podorędziu, więc puszczę Cox Parer, znów szlagier, znów Evergreen, utwór Running Riot, który należy do moich ulubionych piosenek. Przede wszystkim wspomnę o tym, że tekst można znaleźć na naszej stronie w serwisie Substack.com, czyli wpisujemy w okienko przeglądarki tlusty Substack.com", albo szukamy w Googleach przez hasło tłusty druk, co od razu poprawia nam frekwencję i jest dla nas takim dodatkowym, niematerialnym zyskiem. Już całkiem nieźle się wyszukuje i w ogóle ze statystyk wychodzi na to, że Mamy klikalność, czy też klikalitas, jak kiedyś żartował Szczerek w swojej pamiętnej książce Siódemka. No i oczywiście na Facebooku jeszcze można znaleźć, ale do rzeczy. Mianowicie, Igor Jarek wydał debiutancki tom opowiadań, chociaż to taki połowiczny debiut, bo debiutował już w 2008 roku, tomem wierszy Różyczka, później był drugi tom, Białaczka, publikował w licznych czasopismach i wraz z Judytą Sosną, żoną, wydał trzy komiksy, które Judyta Sosna ilustrowała, rysowała, natomiast on stworzył do nich scenariusze. Przypomnę tytuły Słowacki, Spodołuści, Czarna Studnia, wszystkie wydane przez kulturę gniewu. Znakomite wydawnictwo, które niedawno obchodziło bodajże 20-lecie, jeśli dobrze pamiętam. Więc, jeśli jeszcze nakłady nie są wyprzedane, to warto po nie sięgnąć. Ja nie miałem okazji się z nimi zderzyć do tej pory, zwłaszcza ze spodoustymi, Będę tego intensywnie poszukiwał, przechodząc od autora do książki. Jak ją brałem do ręki, to byłem mocno sceptyczny, bo wydawało mi się, że orany takie historie, takie próby opisania bandyckiego świata w Polsce. No, my to znamy. Ja bardzo cenię sobie prozę Krasnowolskiego, Jana Krasnowolskiego, znanego też z anteny Radia Pirat. To takie trochę palpowe książki, trochę literatura brukowa, co kiedyś stanowiło epitet w ustach krytyków, a dzisiaj jest po prostu taką wskazówką, z czym przychodzi się mierzyć. Nawet literatura palp u Krasnowolskiego się pojawia, ale on opisuje w niej te przestrzenie właśnie, które są zaludniane przez, przez różnych typów spod ciemnej gwiazdy i zawsze, chociaż mamy takie poczucie, że obcujemy z palpem, to coś ciekawego się tam znajduje. Zwłaszcza polecam książkę Afrykańska elektronika autora, i Syreny z Broadmoor. No i wiemy, no, poza tym wszyscy czytaliśmy chłaskę, albo Marka Nowakowskiego, jak nie czytaliśmy, to powinniśmy nadrobić. Nie są to nowe rzeczy. W ostatnich latach chociażby Michał Witkowski o tym pisał, o podobnych sprawach Jakub Żulczyk, cała masa powieści kryminalnych, sensacyjnych, rozmaitych reportaży się ukazywała, więc tak myślałem o rany, literatura pewnie jeszcze zaangażowana. Mi się podoba literatura zaangażowana i zaangażowanie społeczne jako takie, ale ja w literaturze szukam przygód, szukam jakichś innowacji, czegoś, co rozszerzy, zmieni mój punkt widzenia, co pozwoli mi się dowiedzieć czegoś nowego o świecie, ale też o sobie samym, o języku. Szukam oryginalnych zdań, oryginalnych wartości i to wszystko właśnie wbrew pozorom można znaleźć w tomie Halny trzy krótkie opowiadania które się ze sobą splatają poprzez fabuły bohaterów miejsca właśnie o ludziach z marginesu ludziach z różnych kręgów polskiego piekła tej naszej trudnej rzeczywistości w której tak wielu tak wiele z nas na Starcie ma już podgórkę. Czy to chłopak z bidula, czy to 40-letnia alkoholiczka tutaj nie będę spoilował, co ją spotkało czy jacyś drobni przestępcy czy córka gangstera, czy matka chłopaka, który zadał się z gangsterami wszyscy mają tutaj podgórkę. Nawet ci gangsterzy też mają jakoś tam niepoukładane. I napisane jest to tak, że to nie jest jakaś stylizacja że to nie jest jakaś opowieść wysnuta przez kogoś, kto w zaciszu, w pokoiku, z nadbiureczka wymyślał, jak wygląda ten bandycki świat, tylko są to narracje pierwszeosobowe, skonstruowane tak, że czytając ma się wrażenie, że ktoś nam to opowiedział. Że spotkaliśmy na przystanku autobusowym, gdzieś na wzgórzach Krzesławickich ziomka, który w pijacko-dragowym widzie albo na zejściu postanowił nam wyznać historię życia. To się zdarza często w życiu, bo ludzie muszą się czasami z kimś podzielić swoimi problemami, a jeśli są samotni nie mają komu zaufać, no to robią to często spontanicznie i przypadkowo. Na pewno znamy takie historie z autopsji, bo ktoś właśnie nam coś takiego opowiedział. No a Tutaj jest to taka rwana właśnie narracja, jak gdyby mówiona, jak gdyby gdzieś wysyłana w przestrzeń do tego nieprzygotowanego odbiorcy. Nie minęło dwa tygodnie, odkąd zachwalałem książkę Syn Jezusa z opowiadaniami Denisa Johnsona i mam wrażenie, że oto, proszę bardzo, nagle pojawia się polski Denis Johnson, może nie tak bardzo eksperymentalny, nie tak bardzo grający z tą narracją, bo to jednak są anegdoty z mocną puentą. Trudno mówić anegdoty, to są ludzkie tragedie, zawsze z mocną puentą, podczas kiedy Johnson lubił się zabawić, pokomplikować, urwać nagle i tak dalej, Ale to jest literatura, która pokazuje, że różne języki, różne narracje, także takie niekonsekwentne, ciągle mogą się pojawiać na kartach książek i mogą nam pokazywać, jaki jest świat z innych perspektyw i niesie też taka opowieść, pewien ładunek moralno-polityczny. Mianowicie pokazuje nam, że ludzie z marginesu są tymi, których warto słuchać, którzy zasługują również na naszą uwagę na y, prawo do tragedii, jakby to nie paradoksalnie nie brzmiało, że mają prawo do cierpienia, do patetycznej opowieści, do wykrzyczenia tego, w jaki sposób skrzywdził ich los nasz świat, nasz chory, kapitalistyczny, rasistowski ustrój. Świetna rzecz, gorąco polecam. Warto się z nią zmierzyć. Choć nie jest to wesoła lektura, bo jest tam takie na gromadzenie makabry, cierpienia, naruszenie różnych tabu, które w literaturze często się pojawiają, ale zwykle są zasugerowane. Taka masa turpizmu, że mam wrażenie, że Igor Jarek jest nie tylko uczniem Chłaski, Brychta czy Nowakowskiego, ale też Andrzeja Bursy czy Ireneusza Iredyńskiego. Warto się z tą książką zmierzyć, serdecznie polecam. Śpieszcie się, bo z tego co wiem, jest to bestseller, co, co szczególnie cieszy. I zaraz wrócę po przerwie, spróbuję jakąś puentę z tych moich zachwytów i tej nomenomen rwanej narracji wydobyć, a my posłuchamy w tym czasie, kiedy będę łapał oddech i próbował pozbierać myśli Blitz czyli znów zespołu, który reprezentował w Anglii kulturę ulicy. To byli Blitz, Criminal Damage. Blitz to jeden z moich ulubionych zespołów. Aż się sam sobie dziwię, że dotąd ich nie puszczałem. Będę musiał to nadrobić. Muzyka ze złotych lat ulicznego punka chodzi dziś. Takich zespołów w tym nurcie gdzieś się mieszczących. Powstaje cała masa i wychodzą bardzo dobre płyty. To między innymi takie rzeczy jak Suede Razors czy Hard Walks czy w Polsce Lazy Class. No, ale muszę przyznać, że ten oryginał mi imponuje nawet po latach, nawet kaptowany setki tysiące razy, kiedy słychać tą furię, ten gniew na świat, kiedy to wszystko, ten prosty komunikat mieści się w takiej kostropatej, surowej, ordynarnej formie. I taka też jest proza Igora Jarka. Bo warto po nią sięgnąć także dla walorów językowych, a mianowicie, żeby dostać kontrolnego liścia od bohaterów, od sposobu, w jaki oni mówią. Jeśli znosicie mnie dziś już ponad 40 minut, a słyszeliście mnie kiedyś wcześniej, to wiecie, że staram się mówić, używając podwójnych końcówek, mówić tak, żeby nikogo nie urazić niepotrzebnie, poza naprawdę złymi ludźmi, żeby ten język był i genderowo zróżnicowany i żeby był taki równościowy. Wiecie, ideologia gender. Uuu, I tak dalej. No i nic takiego nie znajdziemy u bohaterów i bohaterek Igora Jarka. Oni jadą prosto z mostu, używają stereotypów zarówno seksistowskich, jak i rasistowskich. Język zbliżeń miłosnych, na przykład u bohaterki pierwszego opowiadania, jest taki, że tam nie ma ani grama czułości. Opisuje swój romans z takim 20 lat od siebie starszym menedżerem w Anglii. Bohaterka pojechała tam sprzątać, uciekając od toksycznej, przemocowej rodziny. No i trafiła na takiego chłopa, który akurat był dosyć miły, nie był tak dla niej okropny jak reszta mężczyzn, których tam spotykała. No i odbywa się romans, tam są różne komplikacje później nie będę spoilował, ale pisze o tym, jak spędziła z nim upojne chwile, jak rozumiem, w jego posiadłości, jakimś małym domku na wsi. I tam nie ma nic o miłości, o pocałunkach i tak dalej, nic z tego romantycznego sztawarzu, tylko podsumowuje. Ciął jak chciał. Nie ma też grama politycznej poprawności, wręcz przeciwnie. Jarek, jak konstruuje wypowiedź swojego bohatera, który pracując jako ochroniarz w legendarnym, dziś trochę mającym te lepsze lata za sobą, centrum Kraków Plaza, zaprzyjaźnia się z kolegą z roboty, byłym tam jakimś rzeźmieszkiem, perelowskim więźniem, no to mówi, to jedyny gość, z którym byłem bliżej. Nie jak pedał, ale tak po prostu. O co chodzi? Czemu ci ludzie mówią w taki sposób? Żeby nas zaszokować, żeby nam pokazać, że ten język, którego używamy, którego w bańce, do której przynależę, lewicowej, tak Dużo jest tych podwójnych końcówek, tego włączania, tego rugowania wszelkiej agresji, wszelkich takich elementów, żeby nam pokazać, że ten język to jest konstrukt. Że my, piękno duchy, gryzi piórki, możemy sobie tutaj mówić jak najdelikatniej, jak najładniej, natomiast tam, gdzie zasady życia są twarde i życie jest trudne, no to po prostu nikt się nie pieści, wręcz przeciwnie, używa tych stereotypów i używa tego, żeby jakąś część tej nadmiarowej agresji gdzieś światu oddać. Niech świat ma za swoje i inni, którzy mogą być ofiarami też. No i kolejna sprawa, już podsumowując tę laurkę, wspomnę jeszcze, że jako bibliotekarz regionalista i w ogóle ktoś, kto się ma za patriotę lokalnego, jestem zawsze szczęśliwy, kiedy krakowskie detale są obecne w literaturze. Kiedy stopień pokrycia przestrzeni miasta geograficznej prozą i poezją wzrasta. Mam taką radość, kiedy odnajduję opisy różnych miejsc, zwłaszcza kiedy to nie jest ten nasz rynek główny, ta turystyczna pocztówka, kiedy to nie są jakieś malownicze zaułki, Kazimierza, planty czy Podgórze, też malownicze, tylko właśnie okolice gdzieś z Przedmieść, tutaj z Nowej Huty i Przedmieść Nowej Huty. Skądinąd uważam Nową Hutę za organizm miejski zupełnie od Krakowa niezależny, no bo to widać i w urbanistyce i w tym, że jest to miasto, które by sobie doskonale bez Krakowa poradziło. Nawet były takie postulaty, żeby znów huta, tak jak na początku, stała się odrębnym miastem, że wtedy będzie lepiej pod kątem inwestycji i w ogóle dbałości o jej przestrzeń. No i jako ta najmłodsza, najbardziej nowoczesna część Krakowa, ona też ma swoje bardzo szerokie półwiejskie przedmieścia. Tutaj w Halnym pojawiają się okolice kopca Wandy, na przykład, które są scenarią wydarzeń, pojawia się plaza, która jest między Krakowem a Chutą, pojawia się plac centralny, ale Róż, ale też znajdziemy tam miejsca z innych okolic, gdzieś z Bronowic, trochę centrum miasta, najpa w sukienicach, ale tak na krótko, no i dom wędkarza, budynek do którego mam duży sentyment, to projekt Marka Jabłońskiego, jeśli dobrze pamiętam, nad Zalewem Nowochódzkim. Zalew Nowochucki to akurat taki kawałek przestrzeni, który w naszym mieście zyskał sporo w ostatnich latach, bo tam porobiono małą infrastrukturę, pojawiły się jakieś punkty z jedzeniem, leżaki, atrakcje, program kulturalny co lato. Nie pomnę jak było w tym roku, natomiast w zeszłym sporo korzystałem. Natomiast jeszcze parę lat temu to była taka okolica, gdzie można było pójść, żeby w sposób dyskretny napić się alkoholu pod chmurką i gdzie wieczorem można było dostać nawet w zęby. Natomiast ten pochodzący z lat 70. dom wędkarza to takie miejsce, gdzie na dole jest siedziba Lokalnego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego, a na górze jest taka sala bankietowa, balowa, gdzie można zorganizować chrzciny, stypę, komunię, no i tam odbywa się finał pierwszego opowiadania. Więc Jarek zabrał się do roboty z dużą dbałością detale. Jeśli gdzieś jest tych detali mniej, to podejrzewam, że w konstrukcji językowej, bo bohaterowie nie mówią po krakowsku, nie używają regionalizmów. Jeśli bym gdzieś szukał źródła tego języka, no to mam wrażenie, że to jest stylizacja bardziej śląska na ludowy, polsko-śląski język codzienny, co nie dziwi, no bo, bo autor pochodzi z, ze Śląska właśnie. Pozostając jeszcze w poetyce książki, w poetyce muzyki o twardzielach i facetach, bo to głównie faceci, choć tutaj jest pewien w znaczący wyjątek, nie będę spoilował, nie powiem nic więcej, sami musicie wyczytać. Muzyce o ludziach, którzy żyją twardym życiem przeniesiemy się teraz do Australii i to nie będzie punkowy numer, ale mający duże poważanie na scenie punkowej i wpływ na punk rocka zespół Rowstatu, prześwietny kawał hard rocka, moim zdaniem zupełnie niedoceniony zespół, gdzieś tam w cieniu ACDC pozostający, i eh, piosenka One of the do rozgadywania się, jak już siądę przed tym mikrofonem, zwłaszcza kiedy, tak jak teraz, jak dziś, jadę na 100% w zasadzie na żywo i nie mam jakiegoś precyzyjnie rozpisanego planu. Także teraz pozwolę sobie szybko wspomnieć, że jeśli tak jak mnie interesują Was właśnie lokalne krakowskie rzeczy, krakowskie sprawy, to na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie www.rajska.info możecie znaleźć w udostępnianych tam materiałach elektronicznych robioną przez nasz zespół bibliografię książek z Krakowem i Małopolską w tle, bardzo polecam, ona jest rozbudowana, aktualizowana. To książki po 1989 roku można znaleźć oczywiście trochę literatury gatunkowej, ale też naprawdę sporo ciekawych rzeczy. A swoją drogą, co jest złego w czytaniu literatury gatunkowej, zupełnie nie, nie zgadzam się na taki podział. No i w ogóle polecam strony biblioteki, także te wszystkie kanały, którymi biblioteka się z nami komunikuje z racji yy, zdrowotnych w tym epidemicznym roku mamy trochę ograniczone usługi, ale warto tam zajrzeć i chociażby na kanały YouTube, gdzie między innymi, mówiący te słowa, produkuje się w takim cyklu spotkań Czytelnia Małopolska. Tam naprawdę mnóstwo dobrych, dobrych rzeczy. A w ogóle, no, jak wspominałem, jadę dzisiaj na spontanie, bo mam trochę różnych spraw do pozamykania i jestem w biegu. Teraz sobie zerknąłem i dzięki uprzejmości kolegi Adama, wiem, że nas słucha, więc z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Mam też tutaj płytę Boriksona Cocktail. Na rapie się nie znam, więc żeby uniknąć monotonii, żeby ta audycja była bardziej polifoniczna, puszczę stamtąd piosenkę, jeśli zdrówko nam pozwoli. No a jeśli jesteśmy w kwestii zdrówka, to bardzo was proszę, noście te maseczki, noście rękawiczki, jak wchodzicie do miejsc publicznych czy do autobusów, tramwajów, dezynfekujcie dłonie. W robocie często mam kontakt z ludźmi, którzy właśnie nas odwiedzają, czyli z wami, czytelniczkami, czytelnikami i muszę powiedzieć, że ciągle, kiedy, no nie wiem, po 12 tysięcy jest tych zakażeń dziennie, kiedy ludzie umierają, dla wielu osób to bywa jednak taka uciążliwość, której nie, nie potrafią unieść albo się bardzo dziwią, że jest u nas taki reżim sanitarny i tak dalej. Serdecznie namawiam do tego, uchronicie siebie i bliskich, ale też na przykład pani bibliotekarki, no i nielicznych tam chłopów jak ja przed ryzykiem, przed niebezpieczeństwem. No, także teraz posłuchamy przez moment Boriksona i od funku przez street punk i hard rocka przejdziemy do rapu płyty, koktajl, to się wszystko jakoś tak ładnie zgadza. Jeśli zdrówko nam pozwoli, zdrówko nam pozwoli, wtedy wszystko się ułoży, wszystko się ułoży. Szach i mat, nie zapłaca za to Mastercard. Jebany czas, przeminął jak bandę raz. Jeśli zdrówko pozwoli, zdróweczko pozwoli, wszystko będzie dobrze. Znów nas jednie mocno hasz. Nie zapłacę tego PayPal, nie przeleję na Visa kartę. Nie możemy tego przespać, nie możemy mieć wyjebane. Jeśli zdrówko pozwoli, napijemy się do woli. Znów nas bracie, mocno jednie tamten staw. Znów nas bracie, mocno jednie tamten staw. Tamten staw, mocny staw. Znów nas bracie mocno, jednie Tamten staw, tamten staw. staw, mocny staw. Szachin Mark, nie zapłacaj to master kar. Jebany czas, przeminął jak banderas. Jeśli smitko pozwoli, też to pozwoli. Wszystko będzie dobrze, znów nas jednie mocno hasz I zobaczę na to PayPal, nie na Visa kartę Nie możemy tego przespać, nie możemy mieć wyjebane Jeśli złudko pozwoli, Napniemy się do woli Znów nas bracie mocno jednie tamten skaz Kiedyś przyjdzie taki czas Szachimat, szachimat Jeśli złudko nam powoli Wtedy wszystko się łączy. Jeśli mi zdrowie pozwoli ha? W końcu postawię na swoim Zabiorę ze sobą towarzyszy broni Najlepsze numery naszych idoli A za sobą zostawię syf, syf Wszystko co drażni i boli Bo chcę żyć powoli i będę żył jeśli mi zdrowie pozwoli Potrzebuję czasu by pokazać im Kto Nie potrzebuje z góry łaski Choć często patrzę w chmury Myśląc o tych których brak mi Chcę tylko czasu więcej Dla tych których jeszcze mam Wiem że czaisz tą kwestię I wiem że ty też byś tego chciał Zdrowko nam pozwoli Zdrówko nam pozwoli Proszę, czas się wyczerpał, zanim się zdążyłem zorientować, żeby jakoś domknąć to nasze dzisiejsze spotkanie, to przede wszystkim polecam książkę Igora Jarka Halny z wydawnictwa Nisza. Polecam moje tam wypracowanko, skromną notkę na naszej stronie, na Substaku, czyli tłusty dróg albo tłusty tłustysubstak.com a polecam nasz profil na Facebooku. Zaglądajcie, słuchajcie nas, oglądajcie. My będziemy dokładać wszelkich starań, żeby to się wszystko rozwijało, jak najszybciej hulało. Codziennie przeczesujemy się, szukamy dla Was nowości, ciekawych tytułów, książek nowych, starych, wartych przypomnienia itd. itd. Słuchajcie też audycji dwóch pisarzy, którzy współpracują z Radiem Pirat to znaczy Jana Krasnowolskiego i Janusza Miki, oni mają swoje audycje, także znajdziecie ich w ramówce i na fanpage'u Radia Pirat. Zastanawiałem się, co jeszcze by można puścić na sam koniec. Tak grzebałem, grzebałem i w końcu w katalogu ze Sky ze starym reggae znalazłem piosenkę, którą pewnie znowu wszyscy znacie, ale jak znacie to posłuchajcie, jak mówi Ludowe Porzekadło, The Maitals. 5446 was my number Przypominam, że w tym roku zmarł, odszedł jeden ze współzałożycieli Tutz Hibbert, tym bardziej warto pamiętać o tej piosence i o tym doskonałym zespole Do usłyszenia za tydzień See, get, up, mister. Yeah, get a hands in the air, sir. Yeah. Then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said, Yeah. I said. That. I'm not a fool to hurt myself So I was innocent of what they done to me They was wrong ha, Listen to me one more time They were wrong ha. Oh yeah, give it to me one time ha. Give it to me two times Give it to me three times yeah. Give it to me four times